Poziewałbyś czasem, to śpiewałbyś pasem. Nastroje mijają i stroje. Po świecie byś brykał, to leżałbyś bykiem. Bo babka wciąż wróży na dwoje. Spokojnie, chłopie, bądź dobrej myśli, jadaj szpinak. Spokojnie, chłopie, prościutko idzie dym z komina. Pogoda będzie, pójdziesz w plener, Spacer ma świetny wpływ na cerę, Sprawdzisz, czy wschodzi ozimina, Tylko spokojnie, nie daj zwariować się tym panom, Tylko spokojnie, porcję Herkulo zjedz co rano, Zrób przy goleniu parę min, Do tamtej twarzy vis-a-vis, -vis. Pocałuj w ucho ukochaną, Rewolty i pakty przymierza tą szachty gorące i zimne wciąż wojny. Wybory, zamachy, tu cudy tam krachy. Dzień każdy zdarzenia jest wojny. Spokojnie chłopie. Bądź dobrej myśli, czytaj przekrój. Spokojnie, chłopie, najlepiej wróć do szkolnych lektur szczególnie amicisa, serce i pań Konopnickiej. Wiersze za parę dni będą efekty, tylko spokojnie. wyłączę radio przy dziennikach, tylko spokojnie. Masonów staraj się unikać. Akceptuj z góry, głosuj za, znowu wiesz gdzie się da. I w razie czego szybko znikaj. Jeżeli rzecz prosta warunkom tym sprostasz To zajedziesz daleko, pomożesz A wtedy siądź w kącie, nie wtrącaj się, ojciec A nuż walniesz, coś nie daj, może. Spokojnie, chłopie, nie podnoś głosu, nie czyń wrzawy Spokojnie, chłopie, zachowaj sobie cenne rady Spaltanie sporty w rękach cichaj. Najlepiej w ogóle nie oddychaj. Wszyscy się zgodzą, żeś bez wady. Tylko spokojnie niech sposa kto to Tylko spokojnie niech inni idą na gatragi. Ale pamiętaj, przyjdzie dzień, dorosły syn zapytacie. Czy cię żeś?